14.90am każdą niedzielę o godzinie 5.00 po południu. Wiara i wolność. And now your host, Tadeusz Tomas. że w łazience nie spływa woda, bo w odpływie nagromadziło się dużo włosów. Poszedł do sklepu, aby kupić płyn do przetykania rur. W sklepie znalazł jeden środek chemiczny, który wydawał mu się odpowiednim. Płyn ten był w pojemniku plastikowym. Czytał instrukcję kilka razy, bo chciał się upewnić, czy ten silny środek chemiczny nie zniszczy rur plastikowych. W instrukcji nie znalazł takiej informacji. Podszedł do kasy i zapytał, czy ten płyn do przetykania rur nie niszczy rur plastikowych? Sprzedawca popatrzył i odpowiedział, że nie, nie zniszczy. A skąd ty to wiesz? zapytał Brian z niedowierzaniem. W jakim pojemniku jest ten płyn? zapytał sprzedawca. Czy nie jest on w pojemniku plastikowym? O jaki jestem durny, pomyślał Brian. Szybko zapłacił i wyszedł ze sklepu. W Ewangelii Apostola Mateusza, rozdział 13, czytamy: Przyszedłszy Chrystus do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze. Także byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czy nie jest On synem Cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam? A Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wśród nas? skądże więc ma to wszystko. Koniec cytatu. Ile logiki, ile logicznego myślenia potrzebujemy, aby coś zrozumieć. Tak bardzo niechętnie przyjmujemy cokolwiek, co jest nielogiczne, co nie zgadza się z naszym myśleniem. Kiedy Chrystus po 30 latach tak zwanego normalnego życia zaczął uczynić rzeczy nienormalne, ludzie dziwili się i nie mogli tego zrozumieć. Chrystus syn cieśli, normalny człowiek, który pracował w domu czy w biznesie powiązanym z drewnem, naraz wyszedł z domu i mówi dookoła takie niezwykłe rzeczy. Przez 30 lat Chrystus żył w normalnym domu. Razem z braćmi i siostrami nie studiował teologii, nie wyróżniał się niczym i nagle mówi coś niezwykłego. Bardzo dużo ludzi, którzy czytają ten przed chwilą cytowany tekst, też nie potrafią tego zrozumieć ani przyjąć, bo wydaje im się to nielogiczne nauka religii mówi, że Chrystus nie miał rodzonych braci i sióstr a tu napisane jest, że miał nie tylko tu napisane jest ale w innych miejscach Pisma Świętego logiczne myślenie jest bardzo ważne dla człowieka ale Stwórca często zaskakuje nas używając nielogicznych metod po co to czyni? aby wypróbować naszą wiarę Będziemy wierzyć w to, co jest napisane lub będziemy szukać mądrości ludzkiej, opierającej się na prawach logiki i na ludzkiej tradycji. Dlaczego Chrystus tak często używa zwrotów napisane jest albo napisano? Dlaczego przy tym powtarza uwierz, twoja wiara cię uzdrowiła? Bo to, co jest napisane, jest napisane dla ciebie i dla mnie. Aby przez to przyjąć i aby to przyjąć i aby w to uwierzyć. Bo jeśli uwierzysz w to, co jest napisane i zawierzysz Chrystusowi, naraz zacznie się to zgadzać i mieć sens. Pismo Święte nie dociera do człowieka przez logikę, ale gdy jest przyjęte z wiarą, zaczyna być bardzo logiczne i zaczyna mieć sens. Jedno jest pewne. Życie bez Chrystusa to życie bez sensu. Nawet gdy wydaje się, że jest inaczej, Wcześniej czy później okaże się w życiu każdego, że było to życie bez sensu. Jeżeli w tym, co czynisz, w tym, co, w czym żyjesz, nie ma sensu, nawet gdy jest to atrakcja, nawet gdy jest to przygoda, ale nie ma sensu, zastanów się. Jeśli nie ma takiego sensu, o którym mówi Biblia, zastanów się, bo napisane jest, że nawet gdy wszystko przeminie, Słowo Boże nie przeminie. Ufając, że jest to zachętą do nowego życia, do życia, które nie przeminie, zapraszam Cię do pozostania przy odbiorniku co najmniej przez następne 90 minut. Zapraszam ja, jak i też w imieniu Ani i Józefa. A za chwilę, zanim rozważać będziemy Ewangelię apostoła Jana, utwór muzyczny, który przygotuje nas do otwartości słuchania.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 Pragnę wrócić do obecności Twojej dziś. Przebacz mi, nie rozumiem miłości Twej, Panie. Stałeś się dla mnie, wszystkim, Panie. Moim szczęściem, Panie, jest Brak mi słów, by mówić do Ciebie I nie mam sił, bo nie mam nie przy Tobie Trudno ufać mi, ty mówisz do mnie Wszystko wokół ważne jest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 Inne tłumaczenie powiada, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli zaprosiłeś Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia, to nie powinno być wątpliwości co do tego, że on to uczynił. Ale jeśli ciągle masz wątpliwości, czy rzeczywiście jesteś dzieckiem Boga, to może być kilka powodów, dla których nie masz tej pewności. Może to być niewyznany grzech, nieposłuszeństwo Jego słowu, odrzucenie Jego woli dla Twojego życia. Ignorowanie Boga przez zaniedbanie modlitwy i czytanie słowa? Ale największym powodem wątpliwości i braku pewności jest to, że nie jesteś Jego dzieckiem. Twój wybór odnośnie osoby Jezusa Chrystusa wyznacza miejsce, w którym spędzisz wieczność. Ty możesz ten wybór odrzucać, zignorować, zaprzeczać, temu, że musisz go podjąć. Możesz przypuszczać, że już go dokonałeś. Możesz próbować o nim zapomnieć, a nawet śmiać się z konieczności dokonania takiego wyboru. Ale ty musisz dokonać tego wyboru. W zasadzie taka postawa, jaką wyżej przytoczyłem, świadczy, że odrzuciłeś Jezusa. W tej sprawie nie ma neutralności. Jeśli go odrzuciłeś, On musi odrzucić Ciebie i będziesz od Niego oddzielony na wieki. Czy nie powinieneś teraz, dzisiaj, podjąć decyzję, że przyjmiesz Go przez wiarę, tak byś wiedział, że stałeś się dzieckiem Boga? Jezus stoi w centrum ludzkiej historii jak kolos. Wszystko, co przed Nim i po Nim jest dużo mniejsze. On jest wcieleniem chwały i łaski samego Boga. Jan powiada, widziałem Go. Widziałem Go, gdy przechodził trudny czas i nie miał nawet miejsca, by spokojnie zasnąć. Widziałem Go, gdy był samotny. Widziałem Go, jak otaczały Go tłumy. Widziałem Go, gdy był samotny i płakał. Gdy był na przyjęciach i świętował. Widziałem go, gdy pościł i był głodny. Widziałem go, jak zwiastował z głębi swego serca i widziałem, jak to zwiastowanie zmieniało życie ludzi. Widziałem go, jak delikatnie dotknął oczu człowieka ślepego od urodzenia i przywrócił mu wzrok. Widziałem go, gdy był rozgniewany. Widziałem go, gdy go odrzucono, mówiąc, że jest synem szatana. Widziałem, jak witały go tłumy jako tego, który przychodzi w imieniu Pana. Widziałem go w szatach jaśniejszych od blasku słońca. Widziałem go, jak klęczał moich stóp i mył moje nogi. Widziałem, jak przeciwstawił się największym religijnym ludziom swoich czasów. Widziałem, jak sadzał dzieci na swoich kolanach. Widziałem, jak bito go po twarzy. Widziałem, jak jego nogi zostały obmyte łzami Marii i jak wytarła je swoimi włosami. Widziałem, jak triumfalnie wjeżdżał do Jerozolimy. Widziałem, jak modlił się z taką gorliwością, że jego pot jak krople krwi ściekały z jego czoła. Widziałem, jak był torturowany i jak niósł swój krzyż. Widziałem go, jak był złożony do grobu. Widziałem go z martwych zmartwychwstałego. Widziałem go, jak wstępował do nieba. Ja go widziałem. Widziałem w oczywisty sposób chwałę Boga w Jezusie Chrystusie. I w każdej sytuacji widziałem go w pełni łaski i w pełni prawdy. Kłamał, gdy był w trudnej sytuacji. Nigdy nie szedł na kompromis, aby coś zyskać. Nigdy nie narzekał z powodu swojego upokorzenia i nigdy nie domagał się szacunku, który mu się należał. Nigdy nie próbował zranić tych, co jego ranili. Nigdy nie ignorował tych, co jego ignorowali. Taki był i takim ciągle jest Jezus. Czy znasz w osobisty sposób takiego Jezusa? Czy ten Jezus zmienił Twoje życie? Czy go przyjąłeś? Dzisiaj czytany był i rozważany fragment z Ewangelii Apostoła Jana, z rozdziału pierwszego, wiersze od 10 do 18. Co szczególnego było, co szczególnego w tym fragmencie jest dla Ciebie? 11 werset. Może posłuchajmy. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Do swojej własności przyszedł. Dlaczego przyszedł? Dlatego, że kocha Ciebie. Dlatego, że kocha Twojego sąsiada. Dlatego, że umiłował Cię ponad wszystko. Dlatego przyszedł do swojej własności. Tak, Ty jesteś jego własnością. On Ciebie stworzył. Tylko czy Ty pozwoliłeś mu wejść do Twojego życia? Czy Ty otwierasz swoje serce na Jego Słowo? Czy Ty chcesz przebywać w Jego obecności? Tyle razy w moim życiu już spotkałam się z tym, że głosząc Ewangelię, głosząc Jezusa, nagle z tym entuzjazmem wychodzimy, mówimy co Jezus uczynił w moim życiu, kiedy przyszedł. Przyszedł właśnie do mnie. I zmienił moje życie. Idziemy, głosimy, dlatego, że kochamy drugich. Kochamy naszych sąsiadów, kochamy nasze rodziny i chcemy, aby również Jezus przyszedł do nich. Jezus również tego chce, tylko tak naprawdę to zależy, czy Ty chcesz, aby On przyszedł i przebywał z Tobą. Kto pyta, nie błądzi. Kto czyta, nie błądzi.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 Przed pytaniem dzisiaj przeczytam fragment z Ewangelii Apostoła Jana, rozdział 3, wiersz 36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Pytanie? Co znaczy wierzyć w Syna, a co znaczy wierzyć Synowi? Odpowiedzi szukamy, czytając fragment z listą apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 10, wiersze 9. I 10. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Apostoła Jana, rozdział 3, wiersz 36. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy w synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi Mu gniew Boży. Pytanie Co znaczy wierzyć w syna, a co znaczy wierzyć w Synowi? Odpowiedź znajdujemy w liście Apostoła Pawła do Rzymian? Rozdział 10, wiersze 9 i 10 Każdy ze słuchaczy, który znajdzie prawidłową odpowiedź, taką jaką podaje Pismo Święte, może telefonować już teraz na numer 524 97 62 524 97 62 708 Jeśli masz własne pytanie, na które oczekujesz odpowiedzi, zadzwoń, podaj pytanie. Moje pytanie może być w jednej z najbliższych audycji. Telefon 524 97 62 524 97 62 kierunkowy 708. Zapraszam do telefonów. Jeżeli mi dziecko przynoszą do przychodni, które miało wypalone oczy, bo musi być żebrakiem, no to pierwsze moje pytanie, czemu ma być żebrakiem, jeżeli jest zdrowo urodzona? Albo ma taką darmę, albo pochodzi z rodziny żebraków, ma być żebrakiem. To jest rzadkie, ale jest. I motywacja religijna za tym. Wiara w darmę, karę i reinkarnację. Siostra Michaela od Dziury w Moście. Reportaż Patrycji Gruszczyńskiej-Ruman. W jak na przykład przychodzi się kupić herbaty, to najpierw z jednego naczynia w drugie przeleje, żeby, żeby wrzątki nie podać. Wysoka nieraz tak z naczynia do naczynia, tylko ja niestety nie mam takiego sprawy, żeby tak trafić bez rozlania. Jak miałam gruznicę kręgosłupa, to wyjechałam do sanatorium i całe 6 lat byłam poza domem. Tak, że byłam leżąca całkowicie, to od 10 roku życia do 16 roku życia. Pod wpływem szkolnego programu, jaki wtedy był realizowany, ja nie miałam w ogóle świadomości istnienia życia duchowego. Ogromnie duża różnica była w moim podejściu do cierpienia i do choroby i do niebezpieczeństwa śmierci kiedy powoli w sanatorium ja traciłam tą świadomość pozagrobowego życia, każde wywożenie mojego łóżka, bo łóżka były na kółkach, nas wywożono, zwożono poszczególne klasy w jedną salę, potem rozwożono dziewczyny osobno, chłopców osobno. Więc każde takie wywożenie z sali, to już się bałam, że pewno na operację i pewno umrę i coś takiego, że dla mnie śmierć, wizja śmierci, to była wizja jakiegoś strasznego dołu i pustki, i dziury jakiejś takiej, takie, takiego, takiego unicestwienia. I to było straszliwe przerażenie. Mimo, że nigdy dzieciom się nie mówiło, słuchaj, jedziesz na operację. Tylko jedziesz do gipsu, do zmiany gipsu, albo do, do laboratorium. A potem się okazało, że, że był operowany ten ktoś, albo na przykład nie wrócił już na salę, bo coś tam się z nim stało. Więc taka tak tajemniczość była za każdym razem, jak to łóżko brali i gdzieś tam wieźli do windy. To mnie zaskoczyło, że na sali operacyjnej, kiedy chirurg operację miał dokonać, to robił tak w tym miejscu, gdzie miał ciąć, robił krzyż. I sam się, o ty człowieku, to ty jesteś wierzący, a nigdy się nie ujawniał z tym, ten lekarz nie ujawniał się wobec nas. Także ja miałam przeświadczenie, że wszyscy ludzie są niewierzący. Ci, co pracowali w sanatorium będąc w liceum i przygotowując się do matury, to tak mi przyszło na myśl, że rzeczywiście wiara, wiara jest czymś bardzo ważnym i to był okres, kiedy bardzo dużo czytałam religijnych książek. Tak sobie chciałam uzupełnić te braki wszystkie, które powodowały tą moją wielką lukę. Po roku takiego pobytu poza sanatorium wróciłam, mając 17 lat. Inne moje było wewnętrzne nastawienie, co do niebezpieczeństwa śmierci. Jakieś tak, ta wizja pozagrobowego życia i to takiego pięknego <śmiech> powodowała, że nie miałam zupełnie lęku przed śmiercią. Poszłam do pracy najpierw do mojego sanatorium, tam gdzie, tam gdzie się leczyłam. ale To było bardzo trudno, bo ja, ja po prostu nie patrzyłam oczami personelu, tylko oczami pacjenta. Była dziewczyna, która leżała jej wiele lat i była porażona. Całkiem leżała na płasko. Było to na drugim piętrze. I ona tak mówi, ciekawa jak tam na dole, no bo tyle lado na, na dole. I ja mówię, ja cię zwiozę na dół, wziąłam łóżko, bo to na kółkach, ja zjechałam na dół. Wszystkiemu się dziwiła i mnie to bardzo cieszyło. Potem, któraś inna chciała, żeby ją zawieźć, no to był wiozę. Potem, jak mnie nie ma na dyżurze, to inni prosili, inne pielęgniarki, żeby a siostry o to zwiozą. No i teraz pielęgniarki miały do mnie pretensje, że ja to takie różne wymysły <śmiech> wprowadzam i potem nie dają im spokoju. <śmiech> I nigdy mnie nie ma na dyżurze. Padłem do ręki taka książka pod tytułem Adriana. To była historia chrześcijanki z pierwszych wieków. Jeszcze jakby prześladowanie za cesarza Nerona i tak dalej. Na końcu tej książki było, były adresy zgromadzeń misyjnych. I ja sobie myślę tak, o dobry pomysł właśnie na, na misjach, bo tu u nas właściwie wszyscy mają okazję poznać chrześcijaństwo czy religię. Napisałam do Indii, do misjonarza, do którego doktor Błęska mi dała adres, no i złożyłam podanie o paszport i dostałam. I proszę sobie wyobrazić, że paszport był ważny na wszystkie kraje. Z tej strony było napisane. Ja Pracowałam jako osoba świecka. W Madrasie właśnie pierwsze takie zderzenie z tamtejszym światem. To było takie szokujące, ponieważ z jednej strony piękne wille, jakie w Polsce nie, nie widziałam, piękne. Zresztą i przyroda temu sprzyja, bo roślinność, kwiaty ozdobne, pnące, o wiele więcej gatunków niż u nas. A z drugiej strony te slamsy które się widzi, jak się dojeżdża do miasta. Co najbardziej mnie szokowało, jak zobaczyłam ryksze, takie powozy, na dwóch kołach i ten powóz ciągnął człowiek. Był nagi, bo tylko miał sznurek w pasie i taki przez krocze przerzuconą jakby no, ręczniczek. Jeden koniec ręcznika zwisał z przodu, drugi z tyłu, a tutaj był nagi. A ten powóz na dwóch kołach, że miał daszek od, od słońca zacieniony na, na takich metalowych jakichś prętach. W każdym razie tutaj jacyś taki bogaty, dobrze wyglądający, jedzie sobie, a tutaj taki chudziak ciągnie. Kiedy z Madrasu żeśmy przyjechali do powiatu kolegal, przyszedł żebrak. Ja oceniałam go, że on jest Pięcioletni, sześcio, a twarz miał poważniejszą. Kości rąk i kości nóg jakieś takie powyginane, kręgosłup garbaty, klatka piersiowa wypukła, chodził na łokciach i na kolanach. Na szyi miał na sznurku uwieszoną torebkę na, na jałmużnę. No i ja tak pytam księdza właśnie tego Polaka, pytam, jaka to choroba mogła być, że ten tak strasznie zniekształcony. Tak mi to ani na gruźlicę kosną nie wyglądało, ani na krzywicę, ani na jakąś dziedziczną chorobę. A ksiądz mówi, zapytamy, zapytamy. I w, w sklepie, obok którego żeśmy stali, wykształcony człowiek, właściciel sklepu, duży, duży sklep miał i ksiądz pyta, jaka jest historia tego dziecka? A on mówi, a jak był mały, chciał zerwać kokosa, wyszedł na palmę, no i za nas kokosa sam spadł. A no, obok rosły drzewa mangowe i bo te konary się tak poturbował, że, że tak się połamał. No przyjęłam do wiadomości, że to tak było. Człowiek automatycznie w kontakcie z ludźmi łapie język, jakim ludzie się posługują. I ja później znałam język miejscowy, nawet po prostu posługiwałam się gwarą, bo taki język poznałam. Ja nie umiałam rozróżnić literackiego języka od gwary. W każdym razie to spowodowało, że ci ludzie tak czuli się swojsko przy, przy mnie. Ja się też czułam swojsko z nimi. I kiedyś ten sam żebrak, po jakimś dłuższym okresie czasu, znów ja go widzę, żebrzącego, nie miałem pieniędzy, miałam prawie już po zakupach wracałem z Bangalore, to ogromne miasto metropolitarne. I on tak... Taki zawsze uśmiechnięty był taki i, i żebrze, no więc ja mówię, że nie mam pieniędzy. Dałam mu po prostu banana, bo miałam owoce i on no tak je ja tego banana, ja go pytam. No i mówię do niego, co ile ty miałeś rad jak tyś no, spadł z, tego, z, tej, z tej palmy? żadnym ja mówię: z żadnej palmy nie spadłem. Ja mówię, no jak to, no ale jak, jak to, no takie nie, jakieś nieszczęście cię spotkało, no tak no Co się stało? Czy tak? Przecież tak się nie urodziłeś. Nie. I tłumaczy mi, że on jest rodziny żebraków. Darmą żebraka, czyli obowiązkiem żebraka. Darma. Czyli funkcja każdej żywej istoty. Jakaś funkcja, dla której ta istota istnieje i ma spełniać swoją rolę w całym kosmosie. To jest darma. Darma żebraka to wzbudzać szlachetne uczucia, a szlachetną uczucią jest litość. Więc żeby budzić litość, to dzieci żebraka przygotowuje się do tego, żeby byli żebrakami. W świątyni mu kości połamali, jak był małym dzieckiem. Ja na przykład do Ośrodka Zdrowia kiedyś przyniesie dziecko też y Pozbawione oczu, wypelone, żeby nie było krwotoku. To nie jest wynikiem jakiegoś okrucieństwa, bo Hindusi są bardzo wrażliwi. Oni są, mają taką duszę bardzo miękką. Tylko, że to jest wina błędnej wiary. Matka sądzi, że to dziecko potem będzie miało jakąś super, super rodzinę, którą się wcieli, a teraz ma nędzę, no wobec tego podda takiej ceremonii, jeżeli w to święcie wierzy. No jest autobus z kolegą do Bangaluru. No ja w tym autobusie, prawda, jestem, czekam, prawda, ludzie się schodzą, schodzą, wypełni się autobus, <grywka> kierowca jedzie, nie? I teraz siedzi człowiek, No autobus jeszcze był pusty, siadł sobie z miejsca, ale coraz to autobus się wypełnia i przychodzi raptem dostojny, czysty, no, ortodoksyjny, ale tak spojrzał na jednego z tych pasażerów i mówi psie, nie wiesz gdzie twoje miejsce i ten speszony, no ale nie ma odrębnego autobusu dla niego, ale siadł na podłodze no i jechał tak mimo, że dyskryminacja obalona, ale no, no kto do sądu poda, od razu poleci, jak on w to wierzy i ten co siadł na podłodze też w to wierzy, że że słusznie, że on nie powinien, on powinien ustąpić miejsca temu. To jest też to znaczy taka wiara i też zachwiana jest ta wiara przez cywilizację europejską, ale w, w takich dziewiczych, wiejskich, typowo hinduistycznych środowiskach zachowana. Nie może ojciec przejść do lepszego wcielenia, jeżeli jego ciało nie będzie stos, na którym to ciało się pali, nie będzie podpalone przez syna. No ale jak nie ma syna, więc właśnie jest ciągle to, żeby mieć syna. I znów tutaj też byłabym na przykład o tym nie wiedziała, gdyby nie przypadek pacjenta. Bo kobieta, która w, w ciąży przychodziła do mnie, wypowiedziała takie kiedyś zdanie, że ojej, żeby to, jeszcze, żeby to był syn, bo już mam córki. No i mąż powiedział, że więcej córek nie przyjmuje. No dobrze, ja mówię, ale jak się urodzi, no to nie przyjmie. Ja mówię, co, co znaczy nie przyjmie? No nie przyjmie. Jak rodzi się dziecko, mąż patrzy, czy jest syn. Jeżeli to jest córka, a już powiedział dosyć córek, bo już miał prawa, a czeka na syna, to mówi, nie przyjmuje. I wtedy nie wolno odciąć pępowiny. To dziecko wisi na tej pępowinie, dopóki się łożysko nie odklei, i kiedy łożysko się odkleja, ono się odkleja powoli, że dziecko nie robi głębokiego wdechu i oni mówią, dusza nie wstąpiła. Wdech, wzioną ducha. Umiera człowiek, wyzioną ducha, więc to wzioną, wyzioną właśnie. I dopiero jak się uciśnie pompowinę, dopiero wdech, bo nie ma tlenu i on zaczyna płakać, prawda, i oddychać. I tutaj, a jeżeli łożysko się powoli odkleja, odkleja, powoli to dziecko, że tak powiem, gaśnie. I razem z łożyskiem do dołka, przygotowanego wcześniej, jak nie. I ja trzy takie dziewczynki ocaliłam. To znaczy ja matce powiedziałam, żeby powiedziała mężowi, że ja go nie przyjmie, to żeby to ja go przyjmie. I właśnie był taki dom dziecka w Bangalore, który prowadziły siostry. i Ja do tego domu dziecka no, trzy takie dziewczynki uratowałam. Trzy, kto, o których wiedziałam, bo ta ciężarna kobieta jak była u mnie, no to wiedziałam, że. że ojciec powie, że nie przyjmie, jeżeli będzie dziewczynka, no bo nie ma jeszcze syna. Jakbyśmy szli na przykład mostem. I w moście jest dziura. I w tą dziurę ktoś spadał i nogi se łamał. I matka Teresa pod mostem zbiera tych połamańców. Współczuje im jakoś towarzyszy im do, do śmierci. A ja mówię, a ja postanowiłam podjąć taką pracę, żeby tą dziurę w moście załatać, żeby nie było tych ofiar. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Siostra Michaela od dziury w moście. Na ciąg dalsze powieści siostry Michaeli zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. Właśnie, słuchaliśmy pierwszej części świadectwa i teraz... Może chcecie się podzielić krótkimi spostrzeżeniami. Co znaleźliście w tym świadectwie szczególnego? Co zwróciło Waszą szczególną uwagę? W tej historii dotyka mnie sytuacji, kiedy ta kobieta trafia do innego kraju. Zderza się wręcz z inną kulturą, a przede wszystkim z wiarą tych ludzi. Z wiarą, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w, w życiu tych ludzi, którzy a, na pewno byli tak wychowani. Z tym związana jest pewna tradycja. Nikt temu się nie przeciwstawia. Wszyscy uważają, że tak ma być. I dla nas ludzi, którzy żyjemy, możemy, możemy powiedzieć się w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie, coś takiego jest wręcz szokujące, wręcz niezrozumiałe i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę na może nawet nie na kwestie wierzeń hinduistycznych, tylko na kwestię, która dotyczy każdego z nas. Chodzi mi o wiarę, bo tak naprawdę każdy, każdy, z nas, każdy z nas w coś wierzy, czy to jest człowiek religijny, czy to jest wręcz ateista. Zwróćmy uwagę, jak ludzie, bardzo często my również, jak bardzo są przekonani do tego, że to, w co wierzą, jest właściwe. Jest to często spuścizna wielu wieków, tradycji i tak dalej. I należałem do takich ludzi i należę do takich ludzi. Dla, do ludzi, którzy wierzą. Tylko chciałbym może podkreślić to, że niektórzy mi mówią, że zmieniłem wiarę. Bo kiedyś wierzyłem, tak jak większość, a teraz wierzę inaczej. I teraz na czym polega ta wiara? Kiedyś byłem przekonany, że w to, co wierzę, jest prawdą. Tylko właśnie, kiedy przyszło w moim życiu doświadczenie i kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, kiedy zacząłem wgłębiać się w Pismo Święte i kiedy zobaczyłem przez to Słowo Jezusa Chrystusa jako żywego Boga, jako Kogoś realnego. Kogoś, który został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał i żyje dzisiaj i kogoś, do kogo się zwróciłem i który w moim życiu zaistniał, który wyprowadził mnie z dołu, z, z moich problemów, z, z tego wszystkiego, w, w, w co się sam zagmatwałem, gdzie ówczesna wiara. Wtedy wierzyłem w to coś. Może to była nawet bardzo mocna religijność w moim życiu i chodzenie do kościoła, ale to mi nie pomagało. Po prostu to nie w pewnym momencie mojego życia to robi. To robi, na zasadzie łagodzi nasze jakieś pragnienia i tak dalej, ale kiedy się wszystko w moim życiu zawaliło, to nagle przestało pracować. Ale się okazuje, że Jezus Chrystus jest realny i że On osobiście przychodząc do mojego życia uleczył moje wnętrze, moje myśli moje życie i doświadczam go po prostu. I dzisiaj mogę powiedzieć, że wierzę, ale wierzę w Jezusa Chrystusa. I na pewno jest to inna wiara od tej, jaką wierzyłem kiedyś. Wierzyłem w jakieś uczynki, wierzyłem w chodzenie do Kościoła, wierzyłem w to, co ludzie mówią, a dzisiaj wierzę po prostu Jezusowi Chrystusowi, ale przez to również, że przyszedłem do Niego i przyszedłem do Niego taki, jaki jestem, grzeszny. Wyznałem przed Nim mój grzech i mówię, Boże, Jezu Chryste, Ty mnie teraz prowadź, moje życie należy do Ciebie. On wszedł do mojego życia, po prostu ja go zaprosiłem, otworzyłem się na niego i teraz doświadczam go realnie w moim życiu, on mnie prowadzi i, i po prostu to jest moje życie, nie?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 Gdzie jest napisane? Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Po sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Są ludzie, którzy wierzą w Syna Bożego. Nie sprzeciwiają się nauce, że Chrystus jest Synem Bożym ale nie wierzą Synowi. Skąd wiemy, że nie wierzą Synowi? Bo żyją tak, jakby Chrystusa nigdy i nigdzie nie było. Są zapobiegliwi, umieją załatwiać sprawy, uprawiają religię i są samowystarczalni. Pieniędzmi zapłacą, aby ułożyć sobie sprawy w tym życiu i pieniędzmi zapłacą, aby załatwić sobie sprawy po śmierci. Gdyby Chrystus nie istniał, żyliby tak dokładnie, tak samo, jak żyją zawsze. Uwierzyli w Chrystusa, ale nigdy nie uwierzyli, czyli nie zawierzyli Chrystusowi. Bo wiara Chrystusa to wiedza o Chrystusie. A wiara Chrystusowi to zaufanie tylko Chrystusowi. To złożenie w Jego ręce swojej teraźniejszości i przyszłości. To zaufanie tylko Jemu w tym życiu i w życiu na wieczność. Przed chwilą czytaliśmy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. To, że wierzysz, iż Bóg wskrzesił Go z martwych, znaczy, że wierzysz w Chrystusa. A co z tą drugą częścią? Jezus jest Panem. Co znaczy Jezus jest Panem? Słowo Pan w polskim języku stało się bardzo potoczne i płytkie dzisiaj. Co znaczyło słowo Pan w Polsce szlacheckiej na przykład Pan to władca życia i śmierci. To ten, od którego zależy moje życie i śmierć. To ten, któremu pozwoliłem zająć miejsce na tronie mojego życia. Kiedyś na spotkanie biblijne przychodziła osoba, która była bardzo religijna. Gdy usłyszała, że powinna zawierzyć swoje życie Chrystusowi, i powiedziała Ja nie mam nic przeciwko Chrystusowi. On mi w niczym nie przeszkadza. Czy Chrystus jest Panem w Twoim życiu? Bo jeśli jeszcze nie jest, to tylko pierwszy warunek jest spełniony, ale nie jest spełniony ten drugi. A jak czytaliśmy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Dlatego bardzo ważne jest, aby obydwa te warunki były jednakowo ważne i spełnione w Twoim i moim życiu, a nie tylko ten jeden. Dlaczego? Dlaczego? Druga część cytowanego wiersza z listu apostoła Pawła do Rzymian wyjaśnia nam to. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Sercem masz zawierzyć Chrystusowi, a ustami wyznać, że jest właśnie tak. Przed kim masz wyznać ustami? Przed Panem, Bogiem i przed ludźmi. Bo to, co stało się wewnątrz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 WPNA, Oak Park, Chicago. słuchamy audycji Wiara i Wolność. Obecnie witam te osoby, również te osoby, które przed chwilą włączyli odbiorniki radiowe. I witam wszystkich stałych słuchaczy. Razem ze mną są, jak już usłyszeliście, ich głos, Ania i Józef. I będziemy kontynuować również dzisiaj temat Kościoła. Czynimy to przez kilka ostatnich miesięcy. Mówimy i szukamy odpowiedzi, czym jest Kościół Chrystusa, że żywy Kościół Chrystusa jest to Kościół założony przez Chrystusa, że jest to Kościół, którego On jest kamieniem węgielnym, skałą, że jest to Kościół, którego On, Chrystus, jest głową. Chrystus przedstawia nam swój Kościół w taki sposób, abyśmy potrafili zrozumieć strukturę Jego Kościoła, sposób życia Jego Kościoła i cel Jego Kościoła. Cały czas Mówimy o takim Kościele, jaki został założony przez Chrystusa, przez apostołów i o Kościele, jaki powinien być dzisiaj. Dzisiaj popatrzymy na inne, różne elementy Kościoła Chrystusa. A zaczniemy od takiego tematu, czy podtematu, który zwraca naszą uwagę wszędzie, kiedy czytamy Pismo Święte, że Chrystus jest sam obecny w Kościele. Swoim. W jaki sposób obecny? Przeczytajmy w pierwszym liście apostoła Piotra, rozdział pierwszy, wiersz 23. Jako odrodzeni, nie z nasienia skażonego, ale z nieskażonego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. A więc Jego obecność jest. Bo jeśli Słowo Boże przecież to jest. To jest tuż, to jest, to jest tylko dróg. Tutaj jest powiedziane jako odrodzeni z nieznasienia skażonego, ale nieskażonego. Czyli tak przenośni tutaj ten fragment mówi o tym, że słowo, które jest Słowem Bożym zapisanym na stronach Pisma Świętego ma wartość, ma moc. Jest to słowo nieskażone i to, to słowo ma moc odrodzić. Odrodzić człowieka odrodzić jego myśli, jego wnętrze, ma moc przemienić tego człowieka. I tutaj apostoł Piotr mówi, jako odrodzeni. Człowiek, który nie zna Pisma Świętego, który nie czyta Pisma Świętego, jest człowiekiem, którego myśli są myślami, można powiedzieć, tego świata. Jakie to są myśli? To są myśli na zasadzie słuchamy radia, telewizji, spotykamy się z ludźmi, i często, najczęściej te, te myśli ludzi, dążenia ludzi, e, czy też wzorce, jakie daje telewizja, radio i prasa, są absolutnie w sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże. I dlatego potrzebujemy czytać Pismo Święte, żebyśmy potrafili rozróżnić, co jest właściwe, co jest dobre, czego tak naprawdę Bóg od nas oczekuje i czego Bóg pragnie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Potrzebujemy czytać Pismo Święte, które ma moc, to słowo ma moc odrodzić nas, nasze myśli, nasze wnętrze, wszystko. Ale właśnie przeczytamy następny fragment. Tak, jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że kiedy zostały opracowane, czy wypracowane, czy zbudowane komputery, to powstało takie powiedzenie chyba właśnie w języku angielskim, które na polski można przetłumaczyć, że śmiecie wkładasz i śmiecie wyciągasz. Także, właśnie to, co mówisz, że to, co wkładamy do naszych umys umysłów, do naszego serca, to później to z nas wychodzi. Właśnie, żeby znaleźć jeszcze poparcie i takie rozszerzenie tej, tego tematu, w jaki sposób Chrystus mieszka w kościele swoim, a więc w osobach, w ludziach, którzy należą do jego kościoła, przeczytajmy fragment. Efezjan, z listu apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 3, wiersz 17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Jeszcze fragment z listu posła do Rzymian, rozdział 8, wiersz 9. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Tu należy podkreślić dwie bardzo istotne rzeczy. E, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał. To, co mówiłem przed chwilą o Słowie Bożym. To Słowo należy przyjąć przez wiarę, że rzeczywiście to Słowo jest prawdą. Bo możemy czytać Pismo Święte, możemy znać Pismo Święte, ale traktować to jako, jako zbiór nakazów, i które będziemy wykonywali w naszym życiu i będzie to tylko schemat, będzie to tylko religia. Natomiast kiedy Pismo Święte, Słowo Boże przyjmiemy do naszego życia, a to Słowo wskazuje nie tylko na to, co mamy robić, ale przede wszystkim wskazuje na osobę Jezusa Chrystusa, który, który jest Zbawicielem, moim Zbawicielem i który daje możliwość życia dla Niego i tylko dla Niego, a wtedy to po prostu się zmienia wszystko, wtedy to nie jest kwestia, że ja muszę, bo tak jest napisane, ale ja chcę, ponieważ Jezus okazał swoją miłość do mnie Umarł za mnie, umarł za moje grzechy i ja idę teraz do nieba, a ponieważ zrozumiałem Jego miłość, doświadczyłem Jego miłość, wiem o tym, że On mnie kocha i dlatego ja również Go kocham, ja chcę wypełniać teraz to, co On nakazuje. Także ludzie w Kościele z Chrystusem są czy powinni być w relacji? W relacji taki chyba podobny, jak jest relacja między ludźmi, jak, jak jest między kobietą, mężczyzną. Tak, mówimy o tym, że my mamy relację z Jezusem Chrystusem. Taką relację osobistą z Nim. I tą relację poświadcza w naszych sercach Duch Święty. Duch Święty, który, którego żeśmy otrzymali przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I Paweł w liście do Rzymian właśnie mówi, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, kto zaś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Człowiek, który mimo, że zna Pismo Święte, może chodzi do Kościoła, ale który nie uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, który już tutaj na ziemi nie ma wiary w to, że Jezus jest jego Zbawicielem i już dzisiaj nie ma tej pewności, przez wiarę oczywiście w Jezusa, w to, co on zrobił, w jego słowa, że idzie do nieba, to ten człowiek nie ma Ducha Świętego. Więc teraz, jeśli to już wiemy, to zastanówmy się, ile osób trzeba, żeby powiedzieć, to jest Kościół Chrystusa. Chodźmy tam, bo tam są ludzie, tam jest Kościół Chrystusa, dołączmy się do nich. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, rozdział 18, wiersz 20. Bo gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Właśnie, bo możemy powiedzieć, no trzeba chociaż 100 osób, może 200 osób, żeby powiedzieć, że to jest Kościół. Czy możemy powiedzieć, że jeśli dwie osoby, trzy zbiorą się w imię Jezusa. Czy możemy powiedzieć, że jest to Kościół Chrystusa? Tak naprawdę my nic nie musimy mówić. Jezus tutaj mówi. Dzisiaj jesteś ty, Tadeusz, jestem ja, jest Józef i zebraliśmy się tu w imieniu naszego Pana, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Jego społeczności, jesteśmy w Jego Kościele. Jesteśmy Jego Kościołem jeśli tam Chrystus jest wśród nich i oni zbiorą się w Jego imię, to On jest. On jest obecny. A jeśli On jest obecny, no to jakże inaczej można to nazwać? Jeszcze tak chciałem podkreślić tutaj, że Jezus jest obecny w swoim Kościele. Kościół to jest co najmniej dwie osoby, ale osoby wierzące, osoby, w których jest Duch Święty przez wiarę. I teraz Bóg upodobał sobie, ażeby zamieszkać w sercu człowieka. Nie ma Ducha Świętego w sercu człowieka, który jest człowiekiem niewierzącym. I nieważne, ile to jest osób, może być to zgromadzenie tysiąca osób, ale jeżeli ci ludzie nie wierzą w Jezusa jako jedyną drogę, prawdę i życie, i jako jedynego Zbawiciela, to mogą siebie nazywać Kościołem, ale to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. A czy jest ważne, gdzie oni się spotykają, w jakim budynku? Czy to musi być specyficzny budynek, specyficzny wygląd mieć? Czy może to być na przykład sala wynajęta? Czy to może być nawet spotkanie w parku? Czy, czy to też można powiedzieć, że tam jest Kościół, bo tam się zebrała grupa ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus w rozmowie ze Samarytanką powiedział, że Bóg Ojciec będzie szukał, tych, którzy go cz cz czczą w duchu i w prawdzie. On nie powiedział, że którzy będą go czcić w budynku takim i takim, na takiej i takiej ulicy, może jeszcze z numerem. Nie jest to ważne, naprawdę. Nie jest ważne, czy jest to bardzo bogata, bogato zdobiona sala, czy jest to biedna sala. Jest ważne, tak naprawdę, czy to są ludzie nawróceni, czy to jest, czy to jest ciało Chrystusowe, czy to są ludzie żyjący według Słowa Bożego, którzy wiedzą, że tylko Jezus jest Panem, tylko Jezus jest ich drogą, którzy posiadają Ducha Świętego. Także to się potwierdza, co powiedzieliśmy na początku, że właśnie ci, którzy mają Ducha Chrystusowego, bo w Starym Testamencie ludzie przychodzili do świątyni, a w Nowym Testamencie świątynia przyszła, aby zamieszkać w człowieku. Tak, a więc jeśli... Ale chwileczkę, bo w Starym Testamencie, ale czy dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w to, że Jezus Chrystus w jakiś sposób mieszka w Kościele? Czy to jest pod postacią taką, czy inną, czy też w tabernakulum i tak dalej? Pismo Święte mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus mieszka przez Ducha Świętego w sercach ludzi. Nie w budynkach, nie, nie pod jakąś postacią materialną. Bóg jest Duchem. I Mówimy o rzeczach duchowych. Jeśli więc ludzie napełnieni duchem Chrystusa, spotykają się razem, tam jest Chrystusowy tam jest. Kościół. Tam jest Chrystus, tam jest Kościół Chrystusa. A więc to jest w sumie bardzo proste. A teraz zobaczmy, jak się Kościół zaczyna. Bo czytamy o tym w Piśmie Świętym i nie tylko w Piśmie Świętym, ale możemy to zaobserwować i również dzisiaj. Kiedy się zaczyna Kościół? W jaki sposób zaczyna się Kościół Chrystusa? Liście do Kolosan, rozdział czwarty, wiersz 15. Pozdrówcie braci w Laodicei, zarówno o nim Fasa, jak i Kościół, który jest w jego domu. Kościół, pozdrówcie Kościół, który jest w jego domu. Jeszcze przeczytajmy o dwa fragmenty może. Z listu apostol Pała do Koryntian, pierwszego listu, rozdział 16, wiersz 19. Pozdrawiają Was kościoły Azji. Pozdrawiają Was serdecznie w Panu Akwila i Priscilla, razem ze zbierającym się w ich domu kościołem. Pozdrawiają Was ludzie, którzy zbierają się w domu. Jest to kościół, który zbiera się w domu. Bliście apostoła Pawła do Filemona, pierwszy rozdział, pierwsze 1, 2. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do Filemona umiłowanego, Naszego współpracownika, do apfi z siostry, do naszego towarzysza broni archipa i do kościoła gromadzącego się w tym domu. A więc mamy tutaj trzy przykłady: aż trzy przykłady, że kościół zaczyna się gdzie? Czy to jest tak, że ktoś wynajmie wielki budynek, da ogłoszenie. I wszyscy w okolicy, którzy mają ochotę i nie mają co z czasem zrobić, to przyjdą, będą przychodzić to już jest kościół. Jak się to zaczyna, a później się zastanowimy, czy to było 2000 lat temu, a czy jest dzisiaj tak samo, ale, ale właśnie na czym polega, jeszcze raz, żeby to podkreślić, ta różnica, że czy to jest normalne, że kościół zaczyna się w domu? Może tutaj w Stanach nie, nie widzimy tego tak, tak dosadnie, że ludzie się zbierają w domu i są to zazwyczaj małe grupy, ale możemy to dobrze widzieć w Chinach. Jest to bardzo dobry przykład, gdzie za wiary w Ewangelię, za posiadanie nawet Pisma Świętego jest śmierć. I tam właśnie ludzie, nazywają się to podziemne kościoły, ale ludzie gromadzą się w swoich domach potajemnie, najczęściej pobudzani przez Ducha Świętego, gdzie będzie kolejne spotkanie. Nie informują się nawzajem. To jest dla, dla ludzi, którzy nie znają duchowych rzeczy. Jest to po prostu aż nienormalne. Ale tak, oni się zbierają w swoich prywatnych domach podejmując tak naprawdę ryzyko. Właśnie. No ale tak. Chiny są bardzo daleko. My mieszkamy w USA. My mamy rodziny w Polsce. Czy w USA... Też tak bywa? Czy w Polsce też tak się dzieje? W Polsce nigdy nie spotkałam się z, e, z kościołem, takim domowym kościołem, jeżeli można tak to nazwać. Mam na myśli tak, takie powstawanie, że zbierze się grupa ludzi, bo chcą wspólnie czytać Pismo Święte i poznawać Pismo Święte. No i spotykają się i spotykają się już 3 miesiące, 5 miesięcy, później już dwa lata. No, i przybywa ludzi, i z tego później no, po, powstaje, powstaje społeczność, która co może zrobić? Może wybudować większy budynek albo wynająć większy budynek, mhm. ale tak, wierzę, wierzę z opowieści znajomych lub jakichś świadectw, które czytałam, to tak wielu ludzi. Zaczynało, Zaczynali się z, y, może w własnych rodzinach, zaczynali czytać Słowo Boże. Później sąsiedzi, znajomi zaczynali przychodzić, zaczynali wspólnie studiować Słowo Boże. I przez to oni cały czas trwali w społeczności i byli kościołem. Tak, I może tego, spotykali się w prywatnym domu. Tak i później z tego, jak patrzymy na historię takiej grupy, z tego powstał kościół. Także zwróćmy uwagę na to, że to nie jest 2000 lat stara tradycja, że to nie są lata strasznie stare i odległe, że to nie nawet y, dzieje się dzisiaj, ale gdzieś tam daleko, w, odleg w odległych państwach, ale dzieje się to w USA, dzieje się to w Polsce, dzieje się to właściwie w każdym kraju w różnym stopniu. Fila muzyki. Gdy schodzimy się, niech święty duch nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławić mocą swą. Gdy schodzimy się, niech święty duch nas działa. Gdy schodzimy się, my wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławić pośrodku. świeża i nowa, świeża. A teraz, w jaki sposób wzrasta Kościół? W jaki sposób powiększa się Kościół? No bo można znowu, wiem, zachęcać ludzi na różne sposoby, żeby przybywali, przychodzili do Kościoła, jak to się mówi. Ale jak to się dzieje według tego, jak Pan Bóg to zaplanował? W dziejach apostolskich, które bardzo dużo mówią o działalności powstawaniu Kościoła, w rozdziale drugim czytamy coś na ten temat, wiersze 46 i 47. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich z życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. A więc kontynuując ten temat, ludzie zbierają się, dwóch, trzech się spotyka w imię Chrystusa. Chrystus jest między nimi, bo tak jest napisany, tak powiedział. No więc spotykają się, studiują Pismo Święte i co dalej robią? Bo tu czytamy 46 w wierszu, że jeszcze coś o czytaniach Pisma Świętego. Trwali jednomyślnie w modlitwie. I jeszcze coś? I w łamaniu chleba. No więc powtarzali w wieczerze pamiątkę śmierci Chrystusa, tak? I czy to już był Kościół? Oczywiście. To był Kościół Jezusa Chrystusa. Prawidłowy, czysty, aktualny, rzeczywisty Kościół. Ale skąd jeszcze jest coś tutaj potwierdzające, że to był Kościół? Na końcu czytaliśmy. Jak ten Kościół się powiększał? Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Kościół ludzi zbawionych. Ludzi, którzy dostąpili zbawienia. A co oni robili? Wielbili Boga. Dlaczego? No, jak można nie wielbić Boga, kiedy człowiek zrozumie, że został zbawiony. Tak. Pokazane jest tutaj strasznie prosto. Tak naiwnie prosto. No może ktoś powiedzieć, że to jest tak, że aż, aż dziwne, ale właśnie taki pla, tak jest plan Boży. Taki prosty, że czasem może brzmieć naiwnie. Ale tak się dzieje. Tak się działo i tak się dzieje. Tak Pan Bóg, tak Chrystus a czyni ze swoim Kościołem, z tymi, którzy szukają Go i należą do Niego. A teraz pobiegnijmy na naszą wyobraźnią, czy naszym poznawaniem trochę dalej. No, prawie że do końca, bo ci, co się zbierali, spotykali, naraz ktoś odszedł. Odszedł do Pana, jak się mówi popularnie. I w Piśmie Świętym mamy takie zwroty, jak ludzie umarli i ludzie zasnęli. Przeczytajmy z pierwszego listu do Korintian, rozdział 15, wiersze 19 do 20. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Właśnie jest dużo więcej przykładów na ten temat, że uh, pisze, Pismo Święte podaje nam, informuje nas, że są ludzie, którzy zasnęli w Chrystusie, ale pisze też o tych, którzy umarli. W ewangelii Łukasza, żeby jeszcze to inaczej zobaczyć, w ewangelii Łukasza, rozdział 9, wież 60, podaje coś na ten temat. Odrzekł mu Jezus, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś królestwo Boże. Więc pisze tutaj o dwóch grupach ludzi, o dwóch rodzajach. Jedni zasnęli, a drudzy umarli. Jak można to określić? Czym się różni jedno od drugiego? A w, przed chwilą mówiłem o tym, że Pan przymnażał codziennie tych, którzy dostąpili zbawienia. Kościół jest, jest budowany z ludzi zbawionych. Człowiek zbawiony, który umiera, idzie do Pana, idzie do nieba. I dlatego... Apostoł Paweł mówi o tym, że on zasnął, on nadal żyje. On już nie jest w naszym tutaj, naszej społeczności, tutaj na ziemi, ale on już jest z Jezusem Chrystusem. Natomiast e, umarli w jakiś sposób, że ci ludzie, którzy odeszli z tego świata, ale nie byli zbawieni, bo nie przyjęli Jezusa do swojego życia, do, nie przyjęli do swojego serca Jezusa je, i umarli, Oni nie tylko umarli w sensie fizycznym tutaj na ziemi, ale również już nie ma dla nich szansy w ogóle już na wieczność umarli. Tak, to mamy wyraźnie podkreślone niechaj umarli grzebią umarłych. Czyli człowiek, człowiek umarły nie może. Ten, który nie ma życia w sobie nie może grzebać drugiego, który nie ma życia, prawda? Tu chodzi o tą duchową śmierć, o tego, który chodzi, oddycha, pracuje, ale jest umarły. Tak, to znaczy Chrystus powiedział w tym sensie ja jeszcze tutaj też y, widzę coś takiego, że powiedział, y, chodź za mną chodź za mną, bo tam tutaj nie czytaliśmy tego fragmentu dalej, że chodź za mną a niech umarli grzebią umarłych to Chrystus jakby chciał po, podkreślić, że chodź za mną jak chcesz mieć życie a zostaw umarłym grzebanie umarłych Z własnego na własnym przykazie powiem a, poznałem Jezusa Chrystusa trzy lata temu w wieku 28 lat. I teraz Słowo Boże mówi wyraźnie, kim byłem wcześniej. Byłem umarłym dla Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo żyłem dla siebie. Po Jezus może gdzieś tam w mojej głowie, w mojej religijności istniał, ale w moim sercu nie było Go. I kiedy przyszedłem do Jezusa i Go zaakceptowałem do mojego życia, zacząłem żyć dla Jezusa. Ożyłem, można tak powiedzieć. Wcześniej byłem umarłym dla Niego. Jezus mówi, niech umarli. Niech ci, którzy żyją dla siebie, niech, niech grzebią tych, którzy umarli w fizyczny sposób. Nie? To znaczy, że gdybyś wcześniej, no cztery lata wcześniej, 4 lata temu e, zginął w wypadku samochodowym, e, jakby powiedziano o tobie, a gdybyś teraz odszedł, to jakby powiedziano teraz o tobie. W jaki sposób Słowo Boże by powiedziało o mnie? Mm. A, no umarł, Umarły dla Jezusa, a teraz gdybym umarł, czyli fizycznie. fizycznie, to Słowo Boże by powiedział, zasnąłem, dlatego że odszedłem do Pana. Zasnąłem w Chrystusie. Tak to się dzieje, drodzy. Czas nas ogranicza, ale jeśli Pan pozwoli, to będziemy kontynuować. Bo gdy czytamy Pismo Święte, to widzimy bardzo wyraźnie, jak, powinien, jak wy, powinien wyglądać autentyczny Kościół Chrystusa. W ten sposób możemy też ocenić, czy jesteśmy częścią takiego Kościoła, jaki został założony przez Chrystusa i apostołów i jak przedstawia to Pismo Święte. Dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Wszystkim za uwagę mówię, do usłyszenia za tydzień na fali WP na 14.90 am o 5 po południu. Można rozmawiać z nami teraz, dzwoniąc na numer 524 97 62 524 97 62, kierunkowy 708. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, dzwoń teraz na numer 524 9762 gdy potrzebujesz Pismo Święte do czytania, możesz telefonować w każdy dzień tygodnia na numer 767-2839. 767-2839. Kierunkowy 773. Jeżeli masz osobę, czy znasz kogoś, kto jest niewidomy, albo ma bardzo słaby wzrok i dlatego nie może czytać Pisma Świętego, zadzwoń, możesz otrzymać Nowy Testament na kasetach. Telefon 767-2839 767 2839 767 28 kierunkowy 773. Zachęcam do słuchania całodobowych audycji chrześcijańskich na fali 90.1 FM. A teraz pozostańmy przy odbiornikach, aby posłuchać następnej audycji. Droga, Prawda i Życie. Do usłyszenia. Mówi Tadeusz Tomal. Preceding program Faith and Freedom. Wiara i Wolność was sponsored by Juliusz Faksmański. W stacji WPLA 1490AM każdą niedzielę o godzinie 5 po południu Wiara i Wolność. is WDNA Hope Park, Chicago.